Achtung, Achtung. Meine Damen und meine Herren, ilekroć przyjeżdżałem do Berlina Mama zostawiała mnie W centrum Mówiła, masz 20 marek I zeszalej. ja będę za 5-6 godzin Załatwię swoje sprawy I spotykamy się tutaj tutaj. Miałem wtedy może 17 Może 18 lat Nie za dużo, ale Ilekroć właśnie mama mnie zostawiała w Berlinie Zostawiała mnie właśnie koło tego kościoła który za każdym razem, jak przyjeżdżaliśmy, był nieskończony. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego wszędzie wszystko kwitnie, wszędzie wszystko ładne, kolorowo, tak jak teraz, przedświątecznie. bąbeczki, kolorki, choinki poustawiane wzdłuż Budapest, Strasy, a ten kościół wciąż nieskończony. Mięło pewnie kilka chwil, zanim dowiedziałem się, że jest to pozostałość po II wojnie światowej. Że to jest jeden z niewielu budynków, które zostały nieodbudowane po II wojnie światowej. Obracam się teraz i widzę, że jest taka dzwonnica, mniej więcej sześciokątna. Oprszczona można... Opszczona, op, op, w zasadzie tak powinnam powiedzieć, witrażami. Zatem... Witam Was, przedświątecznie z Berlina. Witam Was z miasta, z którego już robiłem podcasty. Było tego troszeczkę, a dzisiaj znów, przedświątecznie, witam Was. No i cóż można powiedzieć? Europa Center. Tutaj wszystko się zaczynało, tutaj wszystko się kończyło. W środku taki zegar był zawsze, który odmierzał czas, taki wodny, kosmiczny. To było... Miejsce, gdzie się zawsze z mamą spotkaliśmy gdzie mi mama właśnie tutaj zostawiała przed wejściem od Budapesztstrasse. Tak, stare wspomnienia wracają, ale Berlin już nowy, już nie murem podzielony, za każdym rogiem czai się Turek, sprzedaż mu wszystko, tylko nie skórę dużo się zmieniło, ale muszę Wam powiedzieć, że wciąż na ulicach jest bardzo dużo biednych, bardzo dużo żebrających, szczególnie teraz, przedświątecznie, nawet pod hotelem przed chwilą, gdzie przechodziłem Waldorf Astoria, była taka grupka, można by powiedzieć, po poznańsku szlądrusów, a teraz hotel Palace i stoi znowu jakaś grupka ciemnych, takich niewyraźnych no i nie wyglądają na klientów tego hotelu. W każdym razie herzlich willkommen aus Berlin. Ich bin Philipp aus Poland. Aus Poland w zasadzie. And herzlich, herzlich willkommen liebe Zuschauer. Coś się tutaj plącze Pozdrawiam szczególnie podcasterów z Niemiec, czyli e, frau najpiękniejszą, e, Mirhaus oraz e, e, Herrn Barman. Lecimy z tym koksem. Muszę sprawdzić na mojej mapie gdzie mam iść, bo spotykam się dzisiaj z moją siostrą. No ona gdzieś w hotelu, ja w innym hotelu, jutro niedziela, idziemy z dzieciakami do ZU. ZULOGIRISCE Karten. Wejście za jedyne 13 euro po lewej akwarium Eingang, czyli, czyli jednokierunkowo. A ja cóż, no nie mogę się z wami pożegnać. Czołóweczka, 20 minut jak zwykle. Czasem dużej czasem krócej, ale 20. Um, to na dzisiaj. Tak, jakaś reklamówka po niemiecku, co? Lecimy. Zielonej Irlandii, z wyspy za morzami, chętna z krajach Wspólnoty Europejskiej nadaje nie tylko dla Orłów. Święta, święta, święta. i Jeszcze nie po świętach. Serdecznie wit witam Was w podcaście nie dzisiaj. Haus Berlin. Świątecznie tu, ładnie, kolorowo, sympatycznie. Ym, może nie za ciepło, ale mój długi płaszcz czarny. Trampeczki. Tak jestem, jakby to góral powiedział, ubrany na hipstera. Ale tak elegancko troszeczkę. Znaczy hipsterzy, wiadomo, elegancko. Um, no i muszę uważać troszeczkę, jak przykład przez na czerwonym światle, bo jeszcze mi jakiś policaj wyjdzie um, no i Berlin Berlin kojarzy mi się właśnie najbardziej ze świętami bo często tutaj przyjeżdżaliśmy, mama przyjeżdżała po materiały, pewnie już o tym mówiłem parę razy, nie wiem czy zauważyliście od pewnego czasu pod podcastami znajdują się linki do pozostałych dwóch, czasem trzech podcastów z tej samej serii czyli... Czasami zagaduję o Niemcach, o Berlinie, o różnych innych rzeczach. I tak myślę, że warto czasem wracać do przyszłości i ymm, posłuchać czegoś wcześniejszego. A zatem wracam do Berlina, wracam do mamy. Zostawiała mnie właśnie gdzieś na Kudamie, dawała 20 marek. I mówiła, tak jak mówiłem na początku, spotykamy się za 5 godzin. No i ja chodziłem po tych sklepach. Niewiele sobie kupowałem, ale zawsze jakoś byłem w miarę samodzielny i nigdy się nie zgubiłem. i. Pamiętam chyba pierwszy pierwszy raz mama zostawiła mi na Aleksander pod tą wysoką wieżą, gdzie dzisiaj jest Lotniska Schönefeld. jechałem i tam się gdzieś snułem, to jeszcze było wtedy NRDowo i tam sobie Maciej Szypercki, Reis ten e, raj, No adwokat jakiś To nie, ta tabliczka była na drzwiach. Tak sobie właśnie przechodzę koło hotel Sylterhof hof, jakiś sylter, dziwnie mi się to czyta. W każdym razie, mama mnie zostawiała i pamiętam coś takiego: parówki w słoiku, nie w słoiku, w puszce. Takie e, parówken e, w wodzie, zamknięte i w takim, takim, no w puszeczce takiej podłużnej dość ten. I pamiętam też trabanta dostałem, takiego. To był chyba zielony albo kremowy trabant, Taki, wiecie co? Miał taki silniczek i hałasował, znaczy nie to, że tam były radio sterowane albo coś, bo wtedy pewnie nie było takich samochodów dla dzieciaków sterowanych, ale ale pamiętam, że to były chyba moje pierwsze prezenty um, no, no, no, no dzisiaj nie mam jakiegoś pomysłów na ten podcast, po prostu stwierdziłem sobie, że wyciągnę nagrywajko i pogadam, i pochodzę i zobaczymy, muszę przejść na drugą stronę, bo jestem tutaj Wajnach ten Lichter, Zauber, Überall, cokolwiek to znaczy jakby ich nie widzieli, coś ze świętami oczywiście przechodzę na drugą stronę um, Berlin bardzo ładny, bardzo kolorowy i zawsze zazdrościłem ilekroć przyjeżdżając z Poznania dlaczego u nas nie może tak ładnie być, dlaczego u nas nie może być tak kolorowo, dlaczego nie może być taki wódeczek z jedzeniem, dlaczego nie może być Bratwurstów, łosi, pierdołów takich świątecznych u no nas to wszystko było takie siermiężne no wiadomo był to był połowa lat 80. może gdzieś o, Patrycja Kass A, występuje, lubię Patrycję Kass, taki super ogłoszeniowy jest A, Symfonia z, Be z Berlina no wracając do mamy, o jeszcze tacy, tata jak ona się nazywa, Dolly Parton też występuje A, no, to był początek lat 90 koniec może 80 wtedy już przyjeżdżałem z mamą i mama mnie zostawiała wcześniej raczej z mamą się snułem ale pamiętam właśnie, że Berlin był taki kolorowy taki fajny i zawsze była, zawsze była taka nuta niepewności czy nas puszczą do Berlina Zachodniego czy nie, wtedy wiadomo była granica ale no pamiętam mama zawsze się troszkę bała, trochę cykała jak to się mówi i różnie to było, ale w każdym razie um, to była moja pierwsza um, Grand Hotel. Um, nie, to nie ten, bo ja jestem do, do Hayata. Muszę iść Ciekawie to jest. Znaczy mam na moim telefonie rozpiskę, ale nie wiem. Jeśli jest 8 Hayatów, Grand Hayatów w, w Berlinie to um, to się pogubię. Yy, nie powiedziałem wam dlaczego i, i gdzie robię. <głos> Jeszcze raz. Nie powiedziałem, co ja w ogóle robię w tym Berlinie. Otóż spotykam się z moją siostrą z Poznania. Ja też jestem z Poznania. Najlepiej spotkać się w Berlinie. Bo moja siostra stwierdziła, że na świąteczny prezent dla swojej córki no weźmie ją do Zo, Ale nie do Poznania, bo w Poznaniu za mało tych zulogów jest. Mamy dwa. To wezmę ją do Berlina. No i mi po drodze z Dublina do Berlina i się spotykamy z naszymi dzieciakami jutro tutaj. Może nawet dzisiaj. Zobaczymy jak to będzie. W każdym razie W każdym razie spotykamy się w jutro, rano. I będziemy pewnie oglądać Żirafen, Elefanten Und, no wiecie. W każdym razie spotykam się z siostrą w hotelu. on dzisiaj tam śpią. Ja sobie śpię, a wcale nie w hotelu. W hostelu. Za, 11, za 18 euro. O, idę dobrze, idę dobrze, jestem tutaj, muszę iść tutaj i tutaj, mogę iść nad rzeką, ale jakbym poszedł prosto, no, aha, bo tu jest kanał już, dobrze, to muszę iść tuż kanału. W każdym razie ja budżetowo 18 euro, bardzo fajny hostel zaraz przy y, ZUS, Zubanhof i no i co, no i idę sobie i gadam do Was i nie wiem czy Wam się spodbają te wszystkie rzeczy. W każdym razie Merry Christmas, Wesołych Świąt, bardzo rzadko, nigdy nie wiem jak się pisze rzadko, rz, rz, rz, czy rzadko, dlatego, dlatego lubię mówić nieczęsto, e, nigdy nie wiem jak to się pisze, bardzo rzadko podaję podkreślenie tego w daty, muszę teraz tutaj skręcić. Um, uwaga, rowerzyści, to są fajne takie dróżki rowerowe z takich malutkich e, kamyszków. No nie, tak mniej więcej 4 na 4 cm. Ułożone ładnie. A um, czym tutaj ja mówiłem? Aha, że nie często podaję daty w podcaście, bo dla mnie podcast to jest takim troszeczkę uniwersalnym um, projektem. Można go słuchać kiedy się chce, kiedy masz na to ochotę. Um, mówienie. O datach, o godzinach, o miesiącach. Czasem według mnie, kurde, zupełnie inaczej źle posiadam. Czasami mija się z celem, no ale cóż, jest jak jest. Nadajemy, robimy to co lubimy, słuchamy kiedy chcemy. Daty, godziny nie są ważne, przechodzę przez kanał, ale ze złej strony, bo możemy się przebić inaczej. Ale widzicie dzisiaj rozpieprzony ten podcast, nie? Mówię jedno, mówię drugie, co chwilę zmieniam wszystko. W każdym razie. Um, o czym to ja mówiłem? aha, że, że daty, że godziny że bardzo rzadko podaję kiedy dokładnie, w jakim momencie podcastik się nagrywa ale według mnie to jest takie właśnie niepotrzebne, no bo nie wiadomo kiedy tego będzie człowiek słuchał a ja lubię tak podchodzić do wszystkiego troszeczkę um, jakiego by słowa najlepiej użyć um, Neutralnie, chociaż to słowo nie do końca oddaje to co mam na myśli. Chodzi o to, że żeby podcast był um, słuchany kiedy mu się, kiedy się Wam spodoba I, i żeby nie był, żebyście nie leżeli na plaży na przykład Angela Merkel się kręci. Deutschland ist stark und zoli es bleiben. Ja, natürlich. E, takie hasło pod Angelą Merkel no i żebyście na przykład nie leżeli na plaży gdzieś, o Zigezoide to jest jeden z moich ulubionych pomników w Berlinie, Zigezoide tutaj koło Zigezoide jak się jedzie w prawo to jest mnóstwo takich znaczy było z 20 lat temu jak byłem ostatni raz tam, mnóstwo salonów samochodowych i tam się zawsze po prospekty chodziło pamiętam a ten ja też mogę iść, widzę, bo jest droga dla samochodów Zigezoide zielone, greeny i chodziło się o prospekty zawsze chodziłem z jakimiś dobrymi wujkami i wujek się tam lekko, lepiej ubrał minimalnie i udawał, że chce kupić jakiegoś Mercedesa, BMW Fiata, Ferrari, Wartburga, cokolwiek wszystko słyszę, co się nagrywa, bo mam słuchaweczkę w uchu sobie tak chodzę, Szczepan zawsze jak nagrywał to była słuchaweczka w uchu i, i fajnie, bo jest oddźwięk. dźwięk, mam czułość na jedynkę więc nie powinno za dużo zbierać w każdym razie mnóstwo tych prospektów zawsze się brało. Nieważne czy samochód miałby mnie kiedykolwiek stać na niego czy nie. W każdym razie prospekty być musiały. O, jaka ładna bejka 630, taka. W Dublinie to bym wiedział z którego roku, bo w Dublinie jest podana na rejestracji rok produkcji, a tutaj niestety nie, ale no wiecie, taka e, to było chyba 2002. Taka bejka, którą miał e, Kobiela i się zatłukł. Nie Kobiela chyba miał 1603. Czekaj, nie mogę na czerwonym, kurwa, to nie jest Berlin, ani Polska. dawniej, ani Polska. Tutaj jednak czerwone, to jest czerwone, choleracz. Ale zauważcie, że jest coś takiego, że w Polsce każdy ma w dupie, robi co mu się podoba, przechodzi na czerwonym, na zielonym, na niebieskim, na szagę i na skróty i w ogóle. A jak na przykład przekroczy już Niemcy, to już jedzie samochodem 90, tak jak, tak jak jest nakazane, a to przechodzi tylko na zielonym, a to może się częściej uśmiecha, a to może jak kogoś potrąci to powie przepraszam, a w Polsce takie jest same chamstwo nie, nie tak mi się skojarzyło akurat coś takiego zatem wracamy z tych prospektów, wracamy do Berlina czas na kilka życzeń świątecznych Życzenia niektóre mają już po chyba 8 lat czy 9 nie, 9 nie, bo jeszcze nie było podcastingu ale puśćmy kawałek świątecznych życzeń pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy podcastu, nie tylko dla Orłów od Korasa słuchajcie Filip pozdrawiam Ciebie wszystkich Twoich gości, przede wszystkim wszystkich podcasterów i słuchaczy polskich podcastów życzę Tobie Filipie kolejnych trzech lat albo i dużo więcej lat nagrywania żeby Twój podcast był tak samo dobry jak wszystkie te poprzednie odcinki, które do tej pory nagrałeś no i pozdrawiam, a skorzystam z możliwości zareklamowania się. Podcast.indywidualni.org Drogim słuchaczom, zasłużonym orzełkom, choć nie tylko dla orłów, Robert Kessling z podcastu Próba mikrofonu przesyła serdeczne życzenia świąteczne. No i pamiętajcie, żeby nie przesadzać z jedzeniem, bo może wam się przytrafić to, co ostatnio. No, Ho, ho, ho, Tu papa. Wszystkim słuchaczom podcastu, nie tylko dla orów. Z okazji świąt życzę Merry Christmas. Co znaczy wszystkiego najlepszego. Może to twój pies w tym roku przemówi ludzkim głosem. Wesołych świąt. Cześć. Mówi Rafał z podcastu Dyktafonografika Życzę wesołych świąt wraz z podcastem nie tylko dla orów. Będziemy po mało kończyć ten podcast. Ile można gadać? Ile można gadać? Pamiętam, robiłem podcasty bardzo wyrafinowane na święta z rodziną, z siostrą, w pracy, z Anglikami, z Niemcami, z Irlandczykami. A dzisiaj chyba najprostsza forma, jaką mógłbym wybrać. Idę sobie do miasta, w którym spędzałem święta kilka, kilkakrotnie. Opowiadam o tym, co widzę. Akurat jest późno. Akurat jest ciemno. Akurat jest grudzień. Akurat do Was mówię. Film Dawiliński. Podcast nie tylko dla orów. Zawsze na święta. Ostatni rok. W zeszłym roku podcast świąteczny był, a potem długa, długa, długa przerwa. Ale w tym roku jedziemy. W tym roku nie ma przerwy. Jedziemy po świecie, nagrywamy, wszystko dla Was puszczamy. Pewnie przerwa będzie na wakacje, myślę, albo jakoś tak. Chyba, że coś się stanie, nie wiem. W każdym razie, dziękuję Wam za te 20 minut. Nie wiem, nie wiem, co Wam powiedzieć, czy Wam się podobało, czy Wam się nie podobało. Nagrywam, bo mam taką ochotę, nagrywam, bo, bo to lubię Słuchajcie podcastu nie tylko dla Orów, bo to dla Was, drodzy słuchacze, dla Ciebie, dla Ciebie i dla Ciebie też tam. W każdym razie wszystkiego dobrego na święta. Nie jedzcie za dużo, nie pijcie za dużo. Słuchajcie za dużo podcastów. Polskich podcastów. To tyle. Dwa motyle. Niech się Ziemia dobrze kręci w przyszłym roku. Zapraszamy na kolejny odcinek, w którym Filip powie. Merry Christmas and Happy New, New York! York. <laughs>